Klasyk i nowość, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co my rocznie, strażnie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitannym.blogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 12 grudnia 2015 roku. Słuchacie właśnie 59. nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Szymas oraz jego gość Bedwulf. Witam Cię serdecznie. Witam Ciebie i witam słuchacze. W piątek, 30 października tego roku, wzięliśmy udział w jednym z dwóch nocnych maratonów filmowych, zorganizowanych przez sieć kin Helios. Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Halloween. Dwie noce i aż osiem horrorów. Zagramy do wyboru w zestawie pierwszym cztery premiery. Dark Wars The Night, The House Is October Built, City of Dead Men i The Evil Inside. W zestawie drugim premierowo Sparrow, a potem jeszcze Poltergeist, Byzantium i Coś Za Mną Chodzi. Maraton Halloween w kinach Helios. Start 30 i 31 października godzina 23. Więcej na helios.pl Tak. Pl. Zrobiliśmy to po raz kolejny, poszliśmy na całonocny maraton i dziś chcielibyśmy opowiedzieć Wam o tym maratonie oraz o jednym z czterech filmów, które w jego trakcie zobaczyliśmy. To jest o październikowych domach. The Houses October Build z 2014 roku. Zaczniemy. Tradycyjnie już od odrobiny prywaty i właśnie naszych doświadczeń związanych z wizytą w kinie. I może jeszcze przedstawmy cały kontekst tego wszystkiego, bo ogólnie w tym roku Helios organizował nie jeden maraton na Halloween, a dwa. I do tego wyświetlał je zarówno w piątek, jak i w sobotę, w związku z czym można było zaliczyć oba z nich. Nie trzeba było wybierać pomiędzy nimi. Pierwszy Zestaw filmów to Dark was the night, The Houses October Built, City of the Dead Man i The Evil Inside. Drugi zestaw to Sparrow, Poltergeist, Byzantium i Coś za mną chodzi. I właśnie początkowo ja planowałem zaliczyć oba maratony, przy czym w ogóle my się nie mogliśmy zgadać nie, za bardzo, bo ciebie nawet miało nie być w kraju w ogóle, tak. w Halloween, więc... Ja planowałem to tak trochę indywidualnie, yy, zwłaszcza, że też za bardzo ze się nie wybierał. Yy, no i tak mówię, planowałem obejrzeć oba maratony, ale w momencie zakupu biletów uświadomiłem sobie, czym jest z I właśnie w tym kontekście musimy się cofnąć w czasie o 5 lat do roku 2010. Otóż byliśmy w, wówczas na czwartej i niestety ostatniej edycji Horror Festiwalu, czyli takiego właśnie kilkudniowego maratonu horrorów, który odbywał się tuż przed Halloween i był organizowany przez Silver Skin i Multikino. No i właśnie wtedy obejrzeliśmy Sparrow i może w tym miejscu zacytujemy opis tego filmu ze strony Horror Festiwalu. Film Wojciecha Stuchlika ma szansę stać się jednym z największych, jeśli nie największym wydarzeniem horror festiwalu. Czy ktoś wyobraża sobie profesjonalnie zrealizowany slasher dziejący się w polskich lasach? Dotychczas były to tylko żarty, domniemania i próby, a teraz mamy pierwszy taki film. Twórca na dniach dodał muzykę napisaną przez kompozytora pochodzącego z Tychów. Trzeba to usłyszeć, żeby zrozumieć, że mamy w Polsce prawdziwe talenty. Sparrow będzie miał na horror festiwalu swoją światową premierę. I jeszcze pisano wówczas, że to polska odpowiedź na piątek 13. Tak. Polska odpowiedź na piątek 13. i. Dlaczego w ogóle o tym mówimy? Jest to w ogóle po pierwsze to Stuchlik, Wojciech Stuchlik był tylko producentem tego tworu. Za reżyserię odpowiadał Sean a za scenariusz duet Justin DiFebo i Matthew Mosley. Nie są znani, więc ludzik. I film opowiada o szóstce nastolatków. Szóstka nastolatków wybiera się do lasów, w którym wedle miejscowej legendy morderca o pseudonimie Wrobel <grywanie> dokonał serii morderstw. Młodzież oczywiście nie wierzy w tę historię. Historia okazuje się być prawdziwa koniec. I teraz uwaga. Ech, wraz z Bed my bywaliśmy na różnych maratonach, na różnych seansach, oglądaliśmy różne lepsze i gorsze rzeczy w kinie. Hmm. I no wiele razy oglądaliśmy też rzeczy słabe. To właśnie no. wtedy na czwartej edycji Hollywood Festiwalu jedyny raz przynajmniej w moim e, towarzystwie wyszedłeś z kinie. Tak, zgadza się. No, Ze względu na to, że ten film był po prostu czy z tym szajsem. No inaczej się tego nie da określić. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że Helios kiedy to w tym roku próbował wcisnąć w maraton, to twierdził, że to będzie premiera. <laughs> Jak się okazuje, nie. <laughs> Bo my już to widzieliśmy. Ja tego nie oglądałem do końca, ale nie żałuję. Bo tak, ani gry aktorskiej tam nie było dobrej, ani fabuły nie było dobrej. Właściwie... To było tak, dużo ujęć lasów, z tego co pamiętam, z tego co ja jeszcze widziałem i dużo ujęć ludzi ciasno usadzonych w samochodzie i to wszystko. A Właśnie wyszedłeś i, i dobrze zrobiłeś, ja zostałem głupi, bo po tym filmie miały leczyć jeszcze jakieś krótkometrażówki i no żałowałem, bo z trwa 75 minut a jest potwornie nudny. Naprawdę to tak jakby oglądać amatorski remake Drogi bez powrotu, <śmiech> tylko bez mutantów, sto razy bardziej powolny i z roztrzęsioną kamerą, bo to jest produkcja jednak na połowę amatorska. Do tego, co istotne, wówczas jak pamiętasz puszczono jeszcze drugi, ja czy, nie wiem czy pamiętasz w sumie, ale zaraz Ci przypomnę pewnie, puszczono jeszcze drugi słaby film w bardzo podobnej konwencji Project Zombie. Film Mariusza Kuczewskiego ze scenariuszem Mariusza Kuczewskiego, w którym <laughs> głównego bohatera wciela się, kto? Mariusz Kuczewski. No tak. A fabuła prezentuje się tak. Koleś nocuje w lesie, pije, bluźni, boi się, napadają go zombie. Ponad, ponad 50 minut beznadziejnie zrealizowanego filmu. Naprawdę, ja, ja już nie pamiętam, w której kolejności to wszystko puszczano, ale no... To była najgorsza chyba noc ze wszystkich horror festiwali. Tak, ja wiem, pamiętam ten film. Straszne dłużyzny, bardzo dużo ujęć głównego tego bohatera właśnie, Kuczewskiego, który na przykład udawał, że pije wódkę, a później ją wypluwał. Ja to pamiętam. I później, i później jak wiadomo było, że idą niby jakieś zombie i, i było jakieś pukanie. I on czekał na tak, to, cały tak, czas. Tak. Albo później, później, jak się schował na tym strychu i było takie Pojęcie, że po prostu nie było widać nic, tylko było światło zapalone lekko i było widać dach, dach na, na, na strychu i to wszystko przez jakieś, nie wiem, 12-15 minut. Dla mnie to była połowa filmu, albo nawet więcej. No. Tam razie, się nic nie działo po prostu. W każdym razie no, mieliśmy bardzo złe wspomnienia, nie chciałem przeżywać tego znowu, więc tak mówię... Sparrow odpuszczam sobie. Poltergeist zbiera mieszane recenzje. Byzantium nie podobało mi się, tak o czym zresztą słyszeliście bodajże w czwartym nawiedzonym podcaście, a Coś za mną chodzi miało być na samym na szarym końcu, nie? A wiecie jednak ten film jest super, tak? Coś za mną chodzi, polecamy cały konglomerat podcastowy poleca to też chyba. Tak, tak, zgadza się. Tak, Jerry Mando również, Skóra też, ale no gdyby to leciało tam czwartej piątej, szóstej nad ranem, to już ciężko byłoby się tym cieszyć, zwłaszcza po tych poprzednich no, filmach, więc odpuściłem. I w ogóle zabawnie wyszło, bo tak jak mówię, w końcu miałem iść sam, kupiłem sobie bilet, ale zrobiłem to tak, że zostawiłem jedno miejsce wolne, bo w Heliosie nie ma takich blokad przy rezerwacjach, że musicie kupować obok tych już zajętych, tylko możecie w dowolnym miejscu sobie wybrać. Może warto też wspomnieć, że to był w ogóle nowy Helios, tak? Już nie no, ten stary. Tak, tak, do tego za chwilę jeszcze przejdziemy. <grym> ten w sukcesji, no. ten. I wybrałem miejsce tak, żeby zostało jeszcze jedno wolne od brzegu i ja wam wtedy pisałem na fanpage'u, że w sumie to fajny dzień, bo miałem też ciężki tydzień, a właściwie ciężkie kilka tygodni no. i potem pojechałem na świetlicę, na imprezę Halloweenową i trochę właśnie odreagowałem. Z dzieciakami było naprawdę super, i potem jeszcze miałeś ten maraton, i ty do mnie zadzwoniłeś bez No tak, Szymon nie wiedział, że ja wybiorę się razem z nim, bo ja też do prawie ostatniej chwili nie wiedziałem, żeby kupić bilet na ten maraton. Musiałem niemal czy zaciągnąć kredyt, więc to się naprawdę działo na godziny przed samym no, maratonem. Tak, jeszcze to konto miałeś zablokowane. Tak, tak. I co się okazało? Było wolne właśnie to miejsce, to które zostawiłem. Miejsce, tak. I tym właśnie sposobem spotkaliśmy się na miejscu i właśnie powiedziałeś, że byliśmy w nowym Heliosie. Mhm. Jak Ci się podoba nowy Helios w sukcesji? Nowe kino w Łodzi? Pomijam to, że chodzenie na maratony tam będzie strasznie trudne chyba ze względu na to, że tam po zamknięciu galerii to da się tylko wejść jakimś takim dziwnym bocznym wejściem, przynajmniej ja tak wchodziłem. Wpuściła mnie ochrona przez drzwi, które się nie otwierały z zewnątrz i później musiałem dojść do wind w ogóle mi się nie wolno było poruszać yy, po terenie sklepu, więc jakimiś takimi bocznymi korytarzami albo do schodów, albo do wind wiem, że niektórzy ludzie wchodzili przez parking na przykład, bo tylko taka była dla nich możliwość i musieli cztery, czy tam trzy piętra tego parkingu przejść w zupełnych ciemnościach, bo tam nie ma oświetlenia nocą teraz zapala się tylko, zapala się tylko wtedy, jeżeli gdzieś tam jakieś czujniki ruchu się uruchomią ale tak generalnie ludzie wchodzili i właśnie byli zdziwieni. Dlac dlaczego w ten sposób? Tak? Dlaczego nie ma jakiegoś normalnego wejścia? No, to tak. Ale właśnie, bo to przez to główne wejście też się dawać, bo ja wszedłem. Tylko że y genialny architekt sprawił, że trzeba przejść przez jedne schody gdzieś w górę, potem trzeba przejść do innych schodów prowadzących w innym kierunku też w górę, potem trzeba wjeżdżać w takim dziwnym pionie, gdzie nic nie ma, po prostu tylko schody właśnie na górę i dopiero potem jakoś się dochodzi do kina i też gdybym właśnie nie pytał o ochrony po drodze w każdym możliwym miejscu, to za nic bym tam nie trafił. A abstrahując od tego w ogóle klimat, atmosfera... Jak już się doczłapałem tam na górę, to góra była w ogóle strasznie zatłoczona i to kino, właściwie ta sale, te sale, te korytarze przed wejściem wyglądają, wyglądały dosyć fajne, tylko tak jak mówię, w ogóle tam nie było miejsca, tak? ludzie się tłoczyli. Z zewnątrz to wygląda tak, jakby właściwie można było przejść dalej bez problemu, a człowiek robił dwa kroki, skręcał w prawo, a tu nagle tłum ludzi po prostu nie wiadomo w którą stronę się ruszyć, wielki bar, oczywiście sprzedają piwo, bo dlaczego by nie, nie? niech się ludzie nawalą przed nocnym maratonem w kinie. Generalnie dosyć, dosyć dziwnie, raczej tak niby to w starym stylu, a jednak nowocześnie i trochę sztucznie, a same sale kinowe no już niestety nie są takie jak w starym Heliosie, to znaczy sala, w której byliśmy była ogromna, bardzo wysoka. I czy ja wiem, czy to było lepsze wrażenie niż w tym starym kinie? W tamtym starym kinie gdziekolwiek się nie usiadło w dużej sali to ja przynajmniej tak miałem że się czułem tak jakbym zawsze siedział jakbym miał ekran po środku tak? natomiast mm -hmm. tutaj to już niestety było widać że ten ekran jest taki trochę wciśnięty, cofnięty i chodzi o to żeby jak najwięcej ludzi tam uchać. ja właśnie nie wiem czy w starym heliosie nie wiem czy może te siedzenia były troszkę tak poskosie szły że nie były prosto tak. ustawione czy coś ale rzeczywiście bo my na jednym maratonie jakoś spóźniliśmy się na sali, w sensie była przerwa, wyszliśmy na chwilę na zewnątrz, wróciliśmy z pięćmi, po czasie tak, tak, na Czernobylu. Tak. I my usiedliśmy wtedy gdzieś jakoś z boku w jednym z, tak. może nie z najpierwszejszych, ale jednak z jednym z pierwszych rzędów, i siedzieliśmy właśnie zupełnie z boku, a oglądało się dalej genialnie. A w ogóle pytam ci o to wszystko, dlatego że właśnie mieliśmy w łodzi kino Bałtyk należące do sieci Helios, ale było to kino w starym stylu, w starym budynku z nowoczesnymi salami, ale tych sal tam było nie wiem czy nie dwie tylko, w sumie. Dwie były chyba, tak. No właśnie Plus i balkon. sala ta, znaczy i kino to było umiejscowione w ogóle z dala od centrów handlowych tego typu rzeczy, było umiejscowione za Filharmonią, na ulicy, przy której nie ma żadnego, nawet chyba supermarketu. I po prostu, wiecie, jak się szło do Bałtyku, to szło się do kina. Tak. I dlatego też my bardzo chwaliliśmy te maratony w Bałtyku i ja robiłem taką trochę reklamę tej sieci, tak taki product placement, bo rzeczywiście naprawdę było czuć różnicę w porównaniu do Cinema City, że już nie wspomnę o Silver Skinie, czyli multikinie łódzkim. A teraz niestety no, lipa dla mnie z tego wszystkiego wyszła, bo naprawdę ten, to nowe kino... Jest to pierwsze właśnie to umiejscowienie, tak, aż ciężko tam trafić, jakoś tak na ostatnim piętrze, gdzieś ostatnimi schodami trzeba dojść, żeby tam trafić. Tylko ono jest upchnięte właściwie gdzieś tam, bo tam mają powstać jakieś, bo to się nazywa, ogrody rozrywki. O, ogrody rozrywki, jak się wjeżdża na czwarte piętro. Więc tam ma być mnóstwo jakichś kasyn, jakichś dziw, dziwnych salonów gry i to wszystko będzie wyglądało mniej więcej tak, jak wygląda Sirverskin teraz w łodzie. No właśnie nie podoba mi się to, bo Mieliśmy kino z duszą, a teraz dostaliśmy multiplex bez duszy. Tak naprawdę e, oni tam na przykład używają teraz, jako nazwy sal, nazwy dawnych kin łódzkich. Także niby to jest kino z tradycją, ale e, za przeproszeniem gówno prawda. To multiplex, jakich są tysiące, jest nawet w kulturoznacji taka teoria tak zwanych nie miejsc, no places. No. Że właśnie, nie wiem, centra handlowe, lotniska, dworce, niezależnie od tego, w jakim państwie, czy w jakim mieście tak. jesteśmy, wyglądają niemalże identycznie. I właśnie teraz ta sukcesja niczym się moim zdaniem nie wyróżnia. To kino też się stało byle jak. I niestety też widownia moim zdaniem była dużo gorsza niż zazwyczaj w nie starym ma. Bałtyku. Tak. Do czego przejdziemy za chwilę. Teraz może powiedzmy o niespodziance. Ty mi sprawiłeś niespodziankę tym, że się zjawiłeś na miejscu, a Tobie niespodziankę sprawił kierownik kina. Tak, który wszedł w przerwie między filmami i ogłosił konkurs i tak się akurat złożyło, że my z Szymonem wypełniliśmy takie kupony, które uprawniają do odebrania zniżki na jakiś tam następny maraton. I nie, nie, nie, to no. jest taki konkurs, że tam się niby dostaje maila nie. i jak się na niego odpowie bardzo szybko, to można wygrać bilety no, na kolejny można, maraton. A właśnie gdybyśmy byliśmy kiedyś na horror maratonie, to ja dzięki temu wygrałem bilety na maraton Marvela, tak Avengersów tak. i... Chyba właśnie drugich Avengersów i Kapitana Ameryki. Tak, tak. No i wypełniliśmy to, wrzuciliśmy do yy, koszyka ja się właściwie nie spodziewałem niczego specjalnego z tej okazji. Na no, co właśnie wchodzi kierownik kina w przerwie, no i ogłasza konkurs, no i wywołują jakiegoś, jakichś tam ludzi. No i między innymi pada moje imię, czyli Rafał i później moje nazwisko, ja byłem w szoku. Z Szymonem używamy dosyć specyficznego adresu w trakcie wypełniania takich kuponów, więc cieszyłem się, że nie próbowali mnie wyczytać po tym adresie, bo mogłoby być źle. W każdym razie, wyczytali moje nazwisko, no i zszedłem. No i to był niby konkurs tematyczny, dotyczący Halloween, specjalnie zorganizowany na ten maraton, pytania były idiotyczne. Jedno z pierwszych pytań to było chyba o charakterystyczne warzywo, o ile dobrze pamiętam. Mhm, tak. Warzywo e... związane z Halloween. Tak. Później e, pytali, jakie święto obchodzimy 1 listopada i tu pytali mnie, o ile dobrze pamiętam. Tak. I na samym końcu jednemu temu ostatniemu uczestnikowi kazali opowiedzieć jakąś straszną historię, co właściwie chyba było najtrudniejszym pytaniem, bo... Te, te pozostałe pytania były raczej proste, a, a, a temu koleśowi nagle kazali improwizować, a on był w ogóle niezainteresowany tym tematem. Tak, ale to był ten koleś, który takie trochę show zrobił, jak schodził, nie? Tam ludzie właśnie tak. no, znajomi, tam krzyczeli, tak. jakieś hasełka. Tak, mówiłem, że ja tak, że wygram, że w ogóle, że mnie wybiorą. A potem wyszedł na środek tak, i tak. e, e, e, opowiedz straszną historię. E, najbardziej przekażający na w twoim życiu. Ten film, który przed chwilą puściliście. <głos> <głos> po prostu siedzimy, jaka żenua. Ale wiecie, tak sobie pomyślałem, że w sumie fajnie. Konkurs jeszcze z nagrodami. Ja też. Ale później zobaczyłem nagrodę. To była książka nie garce książkami. <głos> ale akurat bo to była książka dotycząca nie, ja nie pamiętam tytułu ja tego, też, ale i teraz o jakimś takim znaczy to była to jest o polskiej polskich żołnierzach gdzieś tam w Iraku, którzy przeprowadzają jakąś tajną niby operację wojskową to Karbala czy Karwala, nie pamiętam tego. To nie miało w ogóle żadnego związku ani z maratonem, ani z Halloween, ani z niczym. No tak jak mieli darmową książkę i po prostu Oddali ją. Komuś. Tak, bo to była akcja marketingowa w końcu, tak. bo to też była tematycznie, tak, jakoś powiem, tak. za nas z tą książką, a ta książka teraz też jej ekranizacja będzie albo w kinach, tak. albo jakiś serial tak. powstaje. W każdym razie no zaczęło się fajnie, tak, a okazało się, że to jest po prostu. I jeszcze każdy dostał w ogóle coś innego, bo ten Koreś, który robił takie show, na przykład dostał książkę o jakimś kompozytorze, czy, tak, tak. czy o jakimś artyście, i później chciał się wymieniać. Ale tak za bardzo nie było, nie było na co. Mnie się podobają takie konkursy, ale wolałbym zamiast takiej książki, nie wiem, chociażby zniżkę na bilet, albo jakiś, nie wiem, inny bilet na, już nie mówię, że na maraton, ale pojedynczy chociaż do kina. Tak ale więc. przede wszystkim myślę, że to będzie coś związanego z chodzeniem, Nie tak, wiem, chociaż sma... jakaś przypinka, czy koszulka, czy tak. plakat. W sensie Cokolwiek z tym maratonem, co mam. Co ma jak robisz konkursy tematyczne związane z maratonami, nie wiem, horroru, czy igrzysk śmierci, czy Marvela no to wypadałoby się postarać o jakieś chociaż drobne, ale nagrody pasujące do tematu, a nie, nie, nie takie rzeczy. No ta książka jest na przykład w ogóle nie związana hmm. ani z tym, czym ja się pasjonuję, ani z tym, czym się zajmuję, więc no postawię ją na półce jako jako wspomnienie i tyle. No. A tutaj możemy pochwalić multikino akurat i taki mały off-top, gdy byliśmy na maratonie Władcy Pierścieni, to nasz znajomy, zresztą znacie go z naszego pierwszego podcastu ever, który puściłem wam kilka tygodni temu z Trinity Podcastu, Michał Chylak. Wygrał wtedy Hobbita. Grę to też była zabawna sytuacja, bo weszła nagle pani z obsługi kina, trzymała ręku pudełko i podeszła do rzędu, w którym siedzieliśmy. To była przegła, tam większość osób wyszła. Podeszła do mnie, tylko nakrad. Wtedy jedliśmy jakieś kanapki czy coś, i ona ciągnęła do mnie to pudełko, a ja nie wiedziałem o co chodzi. I tak pokazałem mi, że mam zajęte ręce, a ona podeszła tam krok dalej i do właśnie Michała i tak proszę pana, gratulujemy panu proszę, bo genialne to było, ale właśnie fajna rzecz, tak, dostali od dystrybutora, czy nie wiem, od producenta tej gry, grę hobbit, tematycznie związana z maratonem no. i spoko. Tutaj niestety to była tylko taka akcja marketingowa i też ciągnąc wątek pokazała, że większość osób na sali to Osoby dość przypadkowe, bo właśnie te pytania, te pierwsze były banalne, potem była druga tura pytań i tam na przykład padło pytanie, z czym kojarzy Ci się Halloween? Z jakimi zwyczajami, obyczajami? No i chłopak po namyśle powiedział, no ze słodyczami. Tam się chyba zbiera słodycze czy coś takiego. Spoko. I po chwili drugi dostał jeszcze pytanie, po co wystawia się dynie przed domem? To też było dobre, bo tak się zastanawia, zastanawia, no po to by ludzie ze słodyczy zbiegali. Tak, no... Był... Co ja mogę na to powiedzieć? No brakuje mi słów. No. Ludzie, którzy przychodzą na tematyczny maraton horrorów, który związany jest z Halloween, właściwie tak nie bardzo wiedzą, dlaczego się tam znaleźli. No i, i tyle. No, to, to są ludzie przypadkowi. Już chyba nikt nie ogląda filmów, które go interesują, tylko wszyscy po prostu idą do kina jak leci. A, maraton w gazecie, nie wiem, albo w internecie ogłoszenie. O, maraton, chodźmy, najadmy się i zobaczmy coś przy okazji. nie? Tak, i tak dochodzimy do tematu ludzi na sali. Co o nich powiesz? Jak oceniasz naszych współtowarzyszy niedoli? Ja powiem tak, jest coraz gorzej. Po prostu z roku na rok ja coraz mniej zaczynam lubić kina. Teraz, jeżeli będę chodził na jakieś pojedyncze filmy, to chyba tylko i wyłącznie do Charlie'ego, już do dużego kina nie pójdę na pewno, dlatego że tak. Za każdym razem ludzie są coraz bardziej irytujący, coraz bardziej agresywni, coraz bardziej narąbani i coraz bardziej idiotycznymi zachowaniami mnie zaskakują, ja już nie mówię o tym, że poprzednim razem przy okazji jakiegoś maratonu mówiliśmy o pikniku, który ktoś sobie zorganizował na tak, sali. Ale właśnie pod tym względem teraz było lepiej, tak? Bo nie było ludzi, którzy by wyciągali, nie wiem, grilla, golonkę, jakieś hamburgery, kebaby. Tego nie było, ale za to... Było dużo dzieci. Ludzi tak. poniżej 15, a nawet 13 roku i w, i w ogóle młodszych, którzy do kina przychodzą z niby to wypełnionymi przez rodziców pozwoleniami. Ja apeluję do organizatorów takich maratonów, jeżeli już organizujecie coś takiego, to nie pozwalajcie przychodzić 13 trzynastolatkom albo 15 piętnastolatkom, bo wiadomo, że oni wykorzystają tę sytuację do tego, żeby się narąbać, a nie do tego, żeby filmy oglądać. Czy no, to stwarza tylko i wyłącznie zagrożenie, no bo my byliśmy tym razem świadkami dosyć dziwnych i można powiedzieć brutalnych scen, chociaż tylko z opowieści, tak? Tak, bo właśnie powiedzmy, że trafiliśmy w zły sektor. W ogóle co do jeszcze tych nastolatków, to ja tam widziałem taką grupę naprawdę młodziutkich dziewczynek, nawet dziewczyn, dziewczynek też, które miały po kilkanaście lat, a były tak odmalowane i wystrojone jak nie powiem kto? <śmiech> Galerian. <śmiech> ale właśnie to było straszne bo to wyglądało tak jakby one chciały wyglądać na starsze, dojrzalsze a efekt był masakrycznie zły i ja się dziwię, że rodzice pozwolili im być w domu w takich strojach ale abstrahując od tego za nami siedziała grupka młodzieży też właśnie, nie wiem, po 15 lat może mieli no. i już po, nie wiem, 10 minutach pierwszego filmu, może 15 leciał właśnie chłopak, który był poza salą Podbiega do reszty ekipy i mówi Ej, zasnął w kiblu. Pożegał się i śpi. Ech, drugi: no i co teraz? Ten pierwszy, 30 minut. Ten drugi, co? Ten pierwszy, za 30 minut musimy do niego iść, bo go ochrona zgarnie. <śmiech> Matko Boska, wspaniali przyjaciele i... Cudowni ludzie. Przede wszystkim, jeżeli zdarza się taka sytuacja, że już muszą iść chlać, to powinni się po pierwsze trzymać razem, a po drugie, no nie zostawia się jakiegoś młodego dzieciaka narąbanego w kiblu, bo się może udławić własnymi żygami i umrzeć tam. I po prostu wtedy będą mieli przerąbane niedojrze. oni wszyscy, to jeszcze kino, jeszcze ludzie na sali, bo ich będą wszystkich później przesłuchiwać. No. Ale w ogóle jakaś paranoja i najgorsze było to, że na początku się nie odezwałem. Ja w ogóle byłem dość spokojny przez większość tej wizyty w kinie, ale gdy koleś potem zrobił jeszcze ze dwie rundki, by sprawdzić, czy jego kolega żyje, czy nie, tak. no i stwierdzał tam, że no jest prawie że nieprzytomny, no ale oddycha i no leży w tych swoich wymiotach, czy coś tam. I wiecie, on mówił o tym na głos za nami, w sensie nie szeptał do ucha. Tak. To nie jest tak, że ja się temu przysłuchiwę. On to mówił tak, jak ja teraz mówię. Tak zupełnie normalnie. W I, w, I w końcu nie wytrzymałem. Powiedziałem, że nie obchodzi mnie, co zrobił, czy co pił i tak dalej twój kolega, i że leży we własnych grzygach. A jeżeli to prawda, to zajmij się nim do jasnej cholery. Wyjdź z tej sali i mu pomóż. Odwieź go do domu czy coś, a nie gadasz o tym na pół sali, bo po prostu krew nie zalała. A tamten. no już, już kończę. I jeszcze te dwa razy to się powtórzyłaś, w końcu, co? zgarnęli młodego, przyszła pani z kina i dopiero wtedy przyjaciele... Tak, tylko, że to też było strasznie nieudolne, bo przyszły dwie panie z obsługi i to było chyba już w trakcie jakiegoś filmu. Tak, tak, to był drugi albo, tak, trzeci, drugi film. albo trzeci film. I przyszły, przyszły do nich i stoją nad nimi i też debatują z nimi, że A no panowie, no teraz to musicie wziąć odpowiedzialność. Przepraszam bardzo, co to jest za obsługa? Nie dość, że przez dwa filmy ci ludzie non-stop przeszkadzają, gadają, wychodzą... Nie dość, że ich znajomy leży w kiblu zażygany i nieprzytomny, a jest poniżej 18 roku życia. To one sobie tak przychodzą, jak gdyby nigdy nic, i jeszcze uprawiają żarty, bo. Tak, ta organizowała. Ta, tak, ta, no bo po prostu. Nic dziwnego, że oni tych, tych babek nie traktowali poważnie i one też zanim się zabrały, za to wszystko trzeba im było cztery razy zwrócić uwagę, że przepraszam, ale tu ludzie próbują oglądać film, tak, czy y, można by było zabrać ich z, y, na zewnątrz, poza salę i wyjaśnić to poza salą. Nie, no one najwyraźniej nie chciały mieć problemów, tak? Proponowały jakieś normalne rozwiązanie tym dzieciakom, ale te dzieciaki nie bardzo były zainteresowane w ogóle mm. rozwiązywaniem tego problemu. No znajomy się upił, leży w kiblu, no to nie gra, że i zdychają. No. Tak, ale to jeszcze były dzieciaki, tak? To jeden wątek, ale obok nas też <głos> siedział 30 latek, może 30-kilkuletni facet z kolegą i właśnie w w połowie drugiego filmu na przykład sobie też tak zupełnie na pół sali powiedział, y, cytuję i przepraszam za wulgaryzm, pierwszy film był słaby, drugi chujowy, trzeci będzie a na czwartym wyjdę, ha! I on ogólnie sporo nawijał i ja w końcu nie wytrzymałem, właśnie wydarłem się, cisza! Ten <grystanie> do mnie, spokojnie księżniczko! No to po prostu we mnie się tak nie. zagotowało, ale zamknął się do końca tego sensu, ale już na przerwę nie wytrzymałem i zwracam mu uwagę, że no sorry, ale mógłby jednak być trochę ciszej. on do mnie, że nie rozumie, w czym mam problem, bo film mu się nie podobał, więc może rozmawiać, jak mu się film nie podobał. Po prostu logika ludzi. Ale on też był narąbany i ten jego kolega też był narąbany, a dziewczyna, z którą przyszedł, to już się tak pokładała na nim, że po prostu cud, że się tam wszyscy nie zażygali na siebie we trójkę. No. Ja już nic na to nie poradzę, bo to są ludzie dorośli, ale co, co jest z, tym, z tymi ludźmi? Nie ma gdzie pić, nie ma miejsca do picia, nie ma pubów, nie ma domów, nie ma alkoholu w sklepach monopolowych? Po co przychodzić do kina na narąbanym, bo tak, ani z filmu się nic nie zrozumie, ani innym ludziom się nie da oglądać, ja tego nie rozumiem. Strasznie mnie to strasznie, to nerwuję. No właśnie, mnie też strasznie nosi. I ten facet na szczęście rzeczywiście na czwartym filmie wyszedł, czy nawet pod koniec trzeciego. Tak. Ale za to y, dzieciaki zrobiły się trochę bardziej aktywne, w ogóle usiadły sobie na schodach i mnie strasznie nosiło. A ty mnie uspokajałeś takim spokojnie. Ja starałem się przynajmniej, bo już. Tak, i rzeczywiście ostatni film był beznadziejny, niestety i w związku z tym jakoś się powstrzymałem ale ja też mam dosyć maratonów mówiąc, po tym doświadczeniu tak się zastanawiam właśnie, czy nie iść na jakiś maraton inny tematyczny też do tego samego kina i zobaczyć czy tam też będzie aż tak źle bo kiedyś też dyskutowaliśmy z Mando że na takich maratonach Władcy Pierścieni na przykład jest ciut lepiej i wydaje mi się, że jakbyśmy na Avengersach też było trochę lepiej jednak nie było aż takich no, by tak Chociaż z Avengersami to tak, może, powiedzmy, że względnie. Mnie się zawsze wydawało, że na maraton to idą tylko tacy ludzie, którzy faktycznie się interesują tym, co jest wyświetlane w trakcie tego maratonu, a nie przypadkowo osoby. Jak się okazuje, byłem w wielkim błędzie, bo przekrój tych jednostek jest naprawdę wybitnie różny. Co widać z maratonu na maraton jest po prostu coraz gorzej no. hmm. i dlatego ja nie wiem, ale jeżeli za rok nie będzie jakiegoś naprawdę genialnego zestawu filmów, to chyba zrobimy sobie maraton po prostu zupełnie prywatnie jakoś, Co? bo to jednak naprawdę zaczyna się robić męczące i pamiętacie, że ja do tej pory miałem dużo cierpliwości o tych sytuacji ale teraz powoli ją tracę i teraz skończmy już z tymi ludźmi były na tym maratonie wyświetlane cztery filmy, wszystkie premierowo. Tak jak już mówiłem, Dark Was The Night, czyli Ciemna Noc, The Houses October Built, Październikowe Domy, City of Dead Men, Miasto Ludzi Umarłych i Dead Inside albo The Evil Inside, nie wiem. Jaki to ma polski tytuł, szczerze mówiąc? Chyba nie ma polskiego. Ja przynajmniej nie znalazłem. I nim przejdziemy do naszego dzisiejszego tytułu, czyli do nikogo, domów. Powiedz ogólnie, na ile Ci się ten zestaw podobał, zarówno jako dobór przed uh -huh. seansem, jak i już jak oceniasz cały maraton? Bez szczegółów, tak bardzo Jasne. ogólnie. Pos postaram się. Ach. Powiem tak. Ja byłem dosyć zadowolony z tego względu, że przypomniały mi się trochę czasy starych maratonów i starych festiwali, gdzie naprawdę... Pomimo tego, że te filmy może były niskobudżetowe albo mało znane, to jednak obejrzało się coś ciekawego, bo obejrzeliśmy kiedyś na przykład Zbrodnie Czasu i różnego rodzaju inne takie filmy, których normalnie w innych okolicznościach nie dałoby się obejrzeć. Właśnie horror festiwale, tak, nie? To wtedy wyświetlano, tak jak mówisz, Chrono Crimene, Zbrodnie tak. Czasu, tam też obejrzeliśmy The Wizard of Gore, tak, Czarownika tak, Gore, i co, film, i tam też te filmy miały angielskie tytuły tak, chyba na plakatach, tak. bo właśnie nawet nie były w ogóle dostępne w polskiej hmm. dystrybucji i z tym się zgadzam, tak to jest fajny plusik, fajny smaczek. No bo właśnie przypominają się te czasy, ale te filmy... <grych> no cóż... Na tych starych maratonach można było obejrzeć filmy, których nie puszczali w Polsce, ale one miały jakiś sens. Natomiast na w tym ostatnim maratonie mogliśmy obejrzeć filmy, których pra prawdopodobnie nikt nigdy nie będzie chciał nigdzie puścić. I właściwie no, sprzedali nam śmieci cenie biletu. Tam nie, nie było nic takiego zaskakującego. Miałem nadzieję duże związane z pierwszym filmem. No ni niestety nie wyszło. Natomiast e, reszta no, była już poniżej przeciętnej. No bo to jest coś, czego, coś, czego możecie się spodziewać, nie wiem, po Pulsie o 23.00 albo, nie wiem, Puls 2, TV4. To, to, to, jest, to są filmy puszczone na takich kanałach. Coś, co można postawić obok, nie wiem, Aligatora kontra megarakina dobra no. <śmiech>, ja nie jestem aż tak krytyczny, ale rzeczywiście rozumiem cię, bo na horror festiwalach często puszczano filmy, nawet jeżeli w jakiś sposób słabsze czy gorszej jakości, z gorszą realizacją, to na swój sposób wyjątkowe, zrealizowane w specyficznej konwencji. Tak, nadrabiały albo fabułę. Albo właśnie jakieś kino, mieliśmy film fiński, mieliśmy komediowy horror o wampirach z Francji, mieliśmy jakiś taki chyba azjatycko-amerykańską produkcję komediową. Właśnie były filmy specyficzne, Tutaj niestety tak nie było, ale cóż, szczegóły poznacie w, za chwilę, jeżeli chodzi o październikowe domy, a jeżeli chodzi o pozostałe trzy filmy za jakiś czas, za kilka tygodni. I teraz właśnie październikowe domy. Co się dzieje? Zauważyliście, czy pytamy Ci jakieś pytania? Jestem z tym grupą ludzi i próbujemy znaleźć coś na extreme. Hey, we got it. Jestem w Louisianii. Nie mamy adres, ale to jest, gdzie oni powiedzieli. Czy to go z The Hunt? Really to to car? Film produkcji amerykańskiej z roku 2014 i tak się śmiałem z pana Mariusza Kuczewskiego, ale tutaj mamy podobny <gre> przypadek, <bypass> <Pearl>, bo <grences> <shared> scenariusz napisał Bobby Roe, Wyreżyserował film Bobby Roe, a w jedną z głównych postaci wcielił się Bobby Roe. Ale jednak w porównaniu do Project Zombie październikowe domy wypadają moim zdaniem dużo lepiej. O co chodzi? Otóż zbliża się Halloween i w związku z tym grupa przyjaciół wyrusza na poszukiwanie najstraszniejszego domu strachów, nawiedzonego domu w Stanach Zjednoczonych. Są uzbrojeni w całe multum kamer wideo, gdyż zamierzają udokumentować swoją podróż oraz sprawdzić, czy w pewnej miejskiej legendzie o istnieniu takiego naprawdę przerażającego domu strachu, w którym może zdarzyć się wszystko, czy w tej miejskiej legendzie kryje się choć odrobina prawd. I jak już możecie się domyślać, jeżeli chodzi o wątek tych kamer, jest to film kręcony. Niespodzianką. Naszą ulubioną techniką. Tak, w konwencji found footage. Go ahead, make my day. I, I co? <laughs> I, to, I to jest jedyny plus tego filmu. Dziękujemy. Nie no, aż tak? Nie, ten film naprawdę ma swoje momenty, ale sposób realizacji. Jest strasznie naiwny, zaczynając od tej ilości kamer, bo to właściwie jeden z głównych bohaterów instaluje te wszystkie kamery, on to w ogóle kupuje, ma jedną taką klasyczną, bardzo fajną, z jakimiś tam w ogóle czujnikami podczerwieni, nocnym, nocnym nagrywaniem, innymi rzeczami i obkleja, bo oni jadą kamperem wszyscy. Obkleja tymi kamerami cały kamper, ale na litość boską po cholerę, bo tam są na przykład ujęcia kamery zewnętrznej, jak oni jadą drogą i właściwie widać tylko tą jazdę drogą a później ta kamera im się do niczego nie przydaje no, po, co, po co tyle kamer po, po co tyle tego wszystkiego taki mobilny Big Brother na, na kółkach z tego wychodzi i właściwie te kamery co nam pokazują no pokazują nam jakieś standardowe sytuacje takie, że oni nie wiem na przykład jedzą, kłócą się, grają w jakąś grę w trakcie drogi Trochę tam śpią. Jeden, nie wiem, brzydko mówiąc, Dyma jakąś laskę spotkaną na parkingu i tak dalej, i tak dalej. Tak no to, by się to nie podobało. No, Nie rozumiem tego zamysłu. Po, po, co, po, po co tam było tyle kamer? Po co tam było tyle ujęć? Zwłaszcza, że tam w tym filmie jest taka jedna kluczowa scena, w której by się te kamery przydały, a one się nie przydają. Ja nie wiem, czy możemy o tym mówić, bo to jest praktycznie spoiler. No to może zostawmy jednak w no. razie czego na koniec. Powiem Ci, że ja to widzę trochę inaczej. Na początku byłem zawiedzony, bo właśnie obserwujemy tę naszą grupkę przyjaciół, którzy siedzą w tym właśnie kamperze, rozmawiają i te rozmowy są w pewnym sensie przypadkowe. Znaczy wiadomo, no to wszystko jest wyreżyserowane na podstawie scenariusza, ale sprawiają wrażenie takich właśnie przypadkowych ujęć z tego kampera. I to trochę denerwuje na samym początku, ale potem sobie uświadomiłem, że za tym wszystkim stoi jakaś myśl. W sensie, ja naprawdę ostatnio też mam alergię na fan footage. Naprawdę wkurza mnie to, że wpycha się to wszędzie i że chce się przy niskich kosztach kręcić właśnie filmy, które zarobią potem miliony, ale często, no niestety pomysł. No, może i na papierze nie wygląda najgorzej, ale już na ekranie nie sprawia najlepszego wrażenia. A tutaj to fan footage do mnie trafiło. Ok, what the i ja nie żartuję, bo już wyjaśniam po kolei, pierwsza sprawa to, znaczy to są oczywiście znane i nieszczególnie oryginalne chwyty ale podoba mi się to, że twórcy stworzyli taki właśnie spójny obraz fan w tym sensie, że tak po pierwsze film zaczyna się takim cytatem sugerującym właśnie z czym będziemy mieli do czynienia ja może przywołam wilkołaków, wampirów lub nawiedzonych domów się nie lękam przeraża mnie to co człowiek jest w stanie zgotować drugiemu człowiekowi. No to jest pierwszy dobry moment w tym filmie. Tak, i to jest takie motto, nie? I już pokazuje, że właśnie kit z potworami, wampirami, nawet no. z tymi nawiedzonymi domami, o które będzie chodziło, bójmy się ludzi. Uh -huh. Fajnie to buduje klimat. Druga sprawa, zaraz potem pojawia się kolejna taka klatka z tekstem i informuje nas o takich faktach związanych właśnie z nawiedzonymi domami. Mówi się, znaczy czytamy na ekranie że z okazji Halloween w USA co roku otwiera się około 2,5 tysiąca, bardzo duża liczba, nawiedzonych domów. Mieszczą się one często w opuszczonych budynkach, często w nieprzyjemnych, zapuszczonych, raczej bezdudnych miejscach i odwiedza je około 30 milionów, znowu ogromna liczba, osób rocznie. To też rodzi się rywalizacja A. między organizatorami, właścicielami tych miejsc rozrywki, może. Tak, tak to Po prostu, żeby zarobić pieniądze, muszą się wykazać nie, nie lada pomysłowością i nie lada sprytem i często naginać różne granice po to, żeby mieć po prostu dużo wejść, tak I żeby ten dom był rozreklamowany i żeby ludzie chcieli tam przyjeżdżać i to oglądać. Tak, i to też się pojawia na kadrze, przy czym właśnie w tym tekście czytamy, że na skutek tej rywalizacji rośnie również ilość wypadków i przestępstw, do których dochodzi nawiedzonych no. domach. I to też świetnie buduje atmosferę i pasuje jako taki kat otwierający dokument. I potem tak no. naprawdę duża część tego filmu mogłaby spokojnie funkcjonować jako film fabularny, ale mamy też takie przebitki właśnie na różne ujęcia z domów strachu, jakieś mini wywiady z różnymi tak, osobami. To jakieś wiadomości od czasu do czasu tam nam puszczą. Tak i na przykład, zobacz, mnie to w ogóle nie wybijało w czasie seansu, nie burzyło mi to czwartej ściany, więc przeciwnie, dla mnie to było tak idealnie wpojone w ten obraz, że ja dopiero po filmie sobie uświadomiłem, że tam były takie elementy właśnie dokumentów w tym aha, wszystkim, aha. a nie tylko ta akcja główna. Aha. Kolejna sprawa, stary chwyt, bohaterowie nazywają się tak jak aktorzy, znaczy no I tak, tak na liście potem mamy, że Bobby zagrał Bobby <śmiech> i tak dalej, i tak dalej. Fajna sprawa. I kolejna rzecz, tobie przeszkadzała tam mnogość kamek. Rzeczywiście jest ich bardzo dużo i można się zastanawiać, nie wiem skąd się na to pieniądze i tak dalej, i tak dalej, ale sam fakt, że one tam są, moim zdaniem jest uzasadniony, bo właśnie oni chcieli to wszystko udokumentować, zrobić z tego jakiś materiał filmowy. My nie wiemy, czy to będzie jakiś projekt, nie wiem, właśnie w ramach studiów, czy prywatnie, czy na YouTube'a, ale oni mówią właśnie, że chcemy to wszystko dokumentować, znają się na tych kamerach, bo tam jest jeden koleś, który się zna na tej technice. Tak, właściwie to jedna osoba tak, z tej grupy. Tak, tak jednej nacisku. zależy najbardziej. Tak. I na tym, żeby dotrzeć do tego najstraszniejszego domu, o którym krążą plotki w internecie, i dlatego to wszystko mi się podoba i genialna rzecz w moim odczuciu w pewnym momencie nasi bohaterowie wpadają w tarapaty. I wiecie, w przypadku fan footage bohater biega z tą kamerą jak Aha. idiota. wiecie Czasami po prostu koleś czy kobieta, czy mężczyzna znajdują się w stanie zagrożenia życia i biegają z tą kamerą dalej. Nie upuszczą mi ani nic. Ta kamera się nie psuje. Aha. dalej. Tutaj nie ma czegoś takiego, gdyż okazuje się, że osoby, które stanowią zagrożenie dla naszych bohaterów, też kręcą. I to nawet ma sens, bo to jest jakoś tam w fabule uzasadnione i oni też dokumentują swoje działania. Gdy organizują taką, nie wiem, grę, chociaż nie do końca grę, ale tak to nazwijmy w tym momencie, dla naszych bohaterów, to oni stają się kamerzystami i dzięki temu konwencja zostaje podtrzymana tak. i jest spójna. I to jest dla mnie bardzo istotne, bo często właśnie ta spójność zostaje załamana, a tutaj nie. Od początku do końca mamy konwencję, estetykę, fan footage i ja to kupuję. Niby jest to dobrze uzasadnione, bo oni po to kręcą to wszystko, żeby to później wrzucać na jakieś forum i w ten sposób nabijać sobie te punkty do legendarności, tak? przyciągać ludzi Powodować, żeby oni się interesowali tym domem Strachu, który właściwie ciągle się przemieszcza, tak? bo on każdego roku jest w jakimś innym miejscu i to jeszcze potrafi zmieniać to miejsce w trakcie już tam samego Halloween, tak? Z bohaterami spotykamy się na parę dni w ogóle przed Halloween, bo to już. Tak. To wszystko już się zaczyna dziać w takim czasie około świątecznym, że tak to bodaj, że tydzień, czy nie cały tydzień. No tak, to jest jakieś pięć dni. Ja też o takich sytuacjach kiedyś miałem okazję mówić na kapitularzu, jak mówiłem, mówiłem o Halloween. I mówiłem właśnie o tym, że to jest dobry motyw na film i dziwne, że jeszcze nikt filmu z tego nie zrobił. Myś o domach, tak? Tak, właśnie, o tych domach. I dlatego wydawało mi się, że to będzie dobrym pomysłem, ale... No nie do końca. Znaczy ja nie do końca to wszystko kupuję, bo tam i tak są momenty takie, że oni na przykład, nie wiem, gdzieś tam wchodzą do baru i ta kamera, z której oni korzystają, nagle tam się zaczyna przemieszczać z pomocą kogoś innego i właściwie gdyby nie to, to byśmy się nie dowiedzieli, co się co się wydarzyło, a to już wybija z tego rytmu fun food, Znaczy, prawda? mnie się wydaje, że zawsze jak mieliśmy jakiś obraz, to było uzasadnione to, że albo ktoś z nich kręci, albo ktoś ich obserwuje, z ty... bo właśnie to nie jest duży spoiler, bo tego dowiadujemy się już na samym początku. Nasi bohaterowie właśnie jeżdżą od domu do domu, od nawiedzonego domu A do B, mhm. potem do C i chyba przy pierwszej już wizycie właśnie kręcą wszystko a pracownicy tego domu nie zgadzają się na to uh -huh. i dochodzi do takiej małej sprzeczki. No i oni po prostu tam odjeżdżają z tego miejsca i okazuje się, że prawdopodobnie ktoś ich śledzi. Właśnie. I właśnie dlatego tak mówię, od początku to jest jakoś tam uzasadnione. Wiemy, że ktoś może ich śledzić, że ktoś może być w ich pobliżu. Potem dochodzi na przykład do takiej jednej sceny w nocy, uh -huh. gdy ktoś tam robi pewną rzecz w ich pokoju, w ich kamperze, włamuje się do środka i Aha. Dochodzi do jednej małej akcji i to też jest właśnie uzasadnione, że wszystko jest kręcone, tak? I to wideo też zostaje wykorzystane. Mam wrażenie, że. Bo, od, bo to oni to kręcą właśnie kamerą jednego z naszych bohaterów, tą kamerą ręczną, największą, którą miał ten główny bohater, która potrafiła filmować w nocy. Tylko teraz tu się pojawi mój zarząd. Bo jak ten kamper jest obstawiony kamerami hmm. <głos》> w środku i na zewnątrz. A główni bohaterowie później tylko oglądają właściwie film z tej kamery i ten sam film wrzucony do internetu na forum i nie sprawdzają innych kamer? Znaczy my nie wiemy, tak? Ale potem oni od razu praktycznie wiedzą, co się stało, bo chwilę później. No tak, ale no i. Znaczy, ja nie wiem, ale każdy zdrowy, normalny człowiek chyba w pierwszym odruchu sprawdziłby, jeżeli ma kamery założone w kamperze, w domu, czy gdziekolwiek, to sprawdziłby, czy te kamery coś nagrały. Może tak, ale ja to kupuję, bo oni myślą, że to jest ktoś z nich, tak? ktoś właśnie z wnętrza, więc najpierw wskażą siebie nawzajem, a po chwili się praktycznie wydaje mi się, że zaraz potem się dowiadują, do czego bo tak naprawdę doszło w nocy. Nie to tak nie przeszkadza i A, no właśnie i? i jeszcze mówimy o tej przypadkowości pewnej na początku to tak naprawdę to te sceny z początku no nie są do końca przypadkowe bo one właśnie rysują trochę charaktery tych wszystkich postaci pokazują nam komu najbardziej zależy po prostu na tym żeby się rozerwać, komu zależy na tym by dojść żeby do tego domu i też czasami rozładowują napięcie które potrafi bardzo mocno podskoczyć w tym filmie Look what we have here. It's an invitation. haunt. RV. Halloween. Hey, konwencja mi się podoba. Akurat wyjątkowo kupuję ją. Ale konwencja to, wiecie, to... To konwencja. Jest coś jeszcze w tym filmie. Genialne scenografie i genialne kostiumy. Gdy wchodzimy do tych wszystkich domów strachu, teraz się autentycznie bałem w fotelu kinowym, gdy bohaterowie przemieszczali kolejne pokoje i tam nie dochodziło do jakichś strasznych rzeczy. Wiecie, to były domy strachu z ludźmi w środku, z aktorami, ale właśnie charakteryzacja nie wiem, y, dziewczyna o nowej twarzy, ta chodząca lalka, szalony klaun, człowiek kulik. Boże, przecież to wszystko było... No, tylko, że widzisz, to też ma swój sens w pewnym dziwnym znaczeniu ze względu na to, że tam jest pokazany pewien kontrast, zwłaszcza w, przy tych pierwszych wizytach, bo te postaci, o których mówisz, one właściwie nie pochodzą z tych domów, do których oni wchodzą. Rozumiesz, o co chodzi, nie? Bo... Te domy są takie, no to, no powiedzmy, że ta scenografia jest niezła, ale... pierwsze spotykają je w tych domach. Właśnie o to chodzi, że spotykają je w tych domach, ale tak. to nie są postaci z tych domów. Mm -hmm. I to ma nas przeladzić, bo ta scenografia jest taka powiedzmy okej, okay, nie? Ale jak widzimy tą dziewczynę o porcelanowej twarzy, to już coś ma nam podpowiedzieć, że coś tu jest nie tak. Ona wygląda zbyt realistycznie. Oni tam na przykład na samym początku wchodzą gdzieś, gdzie jest zakaz wstępu, tak, mhm. i okazuje się, że ta scenografia się nagle zaczyna zmieniać diametralnie, bo się robi strasznie dziwaczna i taka mało właściwie, jakby to powiedzieć, mało zabawna już, strasznie poważna, tak. Tym, przy, tej, przy tej okazji jak oni spotykają właśnie tę dziewczynę z porcelanową twarzą i coś tam się dzieje oni znowu gdzieś tam wychodzą otwierają jakieś drzwi i znowu się robi tak odpustowo, trochę tak jak ja wiem, w wesołym miasteczku dla no. <grym> mnie to nawet jeżeli no właśnie o to, chodzi, to co że... było odpustowo, to było przerażające no bo, znaczy, no, na mnie to wywarło takie wrażenie mm -hmm. tu się zgodzę, że ten klimat skakał i to było dobrze zrobione tylko, że no, to znowu dziwnie wychodzi fabularnie bo to właściwie nam sugeruje, że ten mobilny dom strachów to sam ich znalazł i później zaczął ich śledzić, zanim znaczy, to to też jest możliwe, bo tak. to jest już interpretacja teraz twoja, ale to jest moim zdaniem jedna z możliwych opcji, bo bohaterowie korzystają właśnie z forum, dopytują ludzi, oni nie kryją się z tym, że chcą trafić do najmroczniejszego domu strachu w Stanach, więc możliwe nawet, że ktoś wygłoszył po prostu w to samo miejsce, które wpisali na forum, albo też, że jednak wpadli tam w przypadkiem, mhm. do, nakręcili to, czego nie powinni. To, czego nie powinni, tak, I co tak, powinno tak. być nakręcone wyłącznie przez pewną grupę ludzi, Aha, którzy tak. właśnie wszystkim z tego ją i w związku z tym wpadli w tarapaty. Jedno i drugie jest moim zdaniem możliwe Aha. i wiarygodne. Jedna i druga opcja jest przerażająca. I właśnie mamy ten luźny w miarę początek. Te odwiedziny zaczynają się w domach strachu, które budują atmosferę, a potem moim zdaniem czasami no, klimat jest tak gęsty, że go można kroić nożem. Serio, ja odczuwałem autentyczne przerażenie Tam w momentach, gdy bohaterowie na przykład Spotykają właśnie kobiety O personowej twarzy Na jakimś odludziu, której nie powinno tam być Oczywiście, ale która nagle się tam zjawia i która wchodzi jeszcze Do ich kampera, nie powiem co tam się stało To jest nieistotne, ale samo to Boże, po prostu jak ona przekroczyła Drzwi kampera, to ja siedziałem po prostu Wbijając palce w fotel i Tak, że oni się, w co się do tego To jest tak Wtedy człowiek, Ale jeszcze nie wiemy do końca tak, właśnie, tak. co się dzieje Więc to jest wiara, jakoś tam wiarygodne Wtedy człowiek, który to ogląda Po prostu orientuje się Że już jest jakieś takie niebezpieczeństwo Pojawia się na ekranie Którego oni mogą nie uniknąć A jeszcze nie zdają sobie z tego sprawy mhm. I to właśnie działa mocno Tak, Tu się zgadza Jest też w pewnym momencie filmu Taka scena, gdy Camper jest otoczony Przez chwilę ale po prostu gdy jest ciemno i po chwili zapalają się światła, jak co jeszcze kamper jest otoczony. Straszne, okropne. To, było, to był chyba najbardziej przerażający moment dla mnie po prostu. Gdy zobaczyłem, że bohaterowie są w jakiś sposób osaczeni i tam się nic nie dzieje strasznego teoretycznie. To jest po prostu ciemno, zapala się światło, widzimy co się dzieje, że, że ktoś tam stoi, a scena miażdży w moim no tak, no, ja to odebrałem jako taki znak, znaleźliście czego szukaliście, tak, bo to oni się tak, właściwie ten, ten mobilny dom strachów legendarny, tak naprawdę po raz pierwszy się objawia przed nimi w tej scenie i to jest faktycznie bardzo klimatyczne. Tak i związana z tym kwestia Ci pracownicy domów strachów to totalni popaprańcy, To są świry. Szaleńcy, ale co istotne to nie są jacyś brutale rzeźnicy. To nie jest tak, że krew leje się z sumieniami. Nie, oni działają bardzo subtelnie. Wystarczy, że oni się gdzieś pojawią, uśmiechną się, przejdą gdzieś obok naszego bohatera, a bohater robi w gacie, a my razem z nim. Na przykład, nie wiem, clown z ciekiego nawet. Taka prosta sekwencja, w której nic się nie dzieje, a naprawdę <śmiech> człowiek spodziewa się po prostu najgorszego. No tak jak mówię, ten film ma dużo momentów, no. Mógłby, mógłby być dobry... Nie mówię, że był zły, ale mógł być lepszy, no. Wiem pewnie, co ci się nie podobało jeszcze do tego za chwilę, teraz kolejna kwestia, właśnie te nawiedzone domy, bo też jest ciekawe. Oczywiście wiedziałem, że w Stanach są takie przybytki no, są. strachu, ale nigdy nie czytałem niczego na ten temat, nie oglądałem, nie wiem, wideo i tak dalej i nie do końca. Myślałem, że to jest po prostu tak jak w Polsce, tylko trochę większe. Mhm. Nie są może takie domy tematyczne związane z jakąś Franczyzą czy coś takiego. A tutaj widzimy naprawdę najprzeróżniejsze właśnie motywy wykorzystywane w takich domach i nie tylko same nawiedzone domy, ale też różne inne dziwne sposoby spędzania wolnego czasu, jak na przykład zombie paintball, gdzie strzela się do aktorów udających zombie, czy klub z zombie striptizem. Chociaż to moim zdaniem nie wypadło najlepiej, ale jako element dokumentu właśnie, że istnieje coś takiego w Stanach, a w sumie to bym się nie zdziwił, gdyby naprawdę istniało. <głos> znaczy istnieje, no ja, jak, mi, jak nie zapomnę, to wezmę z tej prezentacji, którą robiłem kiedyś o Halloween Linki i to wszystko Ci podrzucę i możesz to umieścić pod podcastem, to wtedy ludzie sobie wejdą i sami zobaczą, bo jest mnóstwo takich. Atrakcji. Niektóre, niektóre na przykład obróciły się przeciw swoim właścicielom, bo jest na przykład farma śmierci, tak się nazywa ten, ten dom strachów, i tam faktycznie doszło dwa razy do jakichś poważnych, jakby to powiedzieć, przeoczeń, uchybień. Raz powiesiła się pracownica, która chciała zaimponować wchodzącym ludziom i wszyscy myśleli, że to jest manekin i pozwolili się udusić właściwie, a za drugim razem zamordowano kogoś w trakcie wycieczki właśnie i ludzie przechodzili koło tego ciała, nawet chodzili po tym ciele i uważali, że to jest tylko i wyłącznie inscenizacja. Mhm. Znaczy, jest dużo takich historii, nie wiadomo też do końca który jest miejskich, który jest który wydarzył się naprawdę, no pewnie też dochodzi do takich mhm do wypadków i tego, nie wiem, różnych tego typu rzeczy, bo z drugiej strony to są dobre miejsca do no tak, też zamordowania tak. kogoś, czy dobra, może to wycofnę. Nie, nie, nie podpowiadamy i nie zachęcamy do mordowania ludzi, no, w każdym razie. Tak, w każdym razie ja dużo teraz chwalę, jak słyszycie, nie? w ogóle ty oceniłeś ten film na film filmwebie na trzy, uh -huh. Elin na 5, ja na 8, więc Elin jest tak po środku akurat. No to ja masz ósemkę, bo tak jak mówię, klimat, scenografia, kostiumy, to kreatywne podejście do straszenia zarówno w warstwie meta, jak i po prostu w filmie. Ta konwencja fan footage i moim zdaniem właśnie twórcy uczyli się jednak od najlepszych, nie od właśnie jakiejś tam piramidy, a of. od Blair Witch Project, bo też obserwujemy bardzo podobny proces rozłamu w tej grupie. W sensie w pewnym momencie, tak jak w Blair Witchu mieliśmy, nie wiem, kwestie mapy, tak, i tego właśnie, kto jest winny, że zabłądzili, kto jest winny, że mapa zginęła i zaczynają się kłócić. Tak samo tutaj w pewnym momencie, gdy dochodzi do takich już bardziej krańcowych wydarzeń, też jest taka kłótnia, nie taki rozwam, czy jedziemy dalej, czy odpuszczamy, tak, czy traktujemy to jako zabawę, czy może jednak to nie jest zabawa, czy coś nam grozi. Jesteśmy o krok przed tym naszym celem, czy zdobędziemy się na to, zaryzykujemy i podjedziemy do niego, czy jednak odpuścimy ten konflikt też moim zdaniem fajnie no jeszcze bardziej podbudował to napięcie że nie tylko widzimy że jest zagrożenie z zewnątrz, ale też że nasza grupa się rozsypuje i dochodzimy do końca i chociaż kilka ostatnich właśnie pomysłów wykorzystanych w filmie mi też się podobało właśnie, cina się antagoniści z kamerami to już sam finał, absolutny finał chyba zawodzi, nie? Delikatnie mówiąc, znaczy, no, film się nagle urywa. Niby zgodne jest to z, z konwencją Found Footage, bo niby powinni nas zostawić bez odpowiedzi, tak, co się do końca dzieje, ale no zostawiają nas w takim momencie, że właściwie no nie wiadomo, czy to jest koniec, czy połowa. Czy, no bo jeszcze dużo rzeczy mogłoby się wydarzyć, tak, właściwie, ale tu nagle fabuła się urywa i i do widzenia, to jest tak trochę jakby no po prostu nie wiem, skończył im się budżet albo brakło im pomysłu na, na, na dalszą realizację, po prostu to urywają, robią to w poprawny sposób ale mogło być znacznie lepiej tak, bo to już urywają, ale to nie chodzi o to, że nie wiem, kamera upadła i się zepsuła i obraz siadł, tylko y, mamy takie dość leniwe rozwiązanie w sensie jest jakieś zakończenie okay. tak coś się dzieje z tymi naszymi antagonistami i bohaterami Mamy bardzo konkretne zakończenie, ale jest leniwe. Jest budowane napięcie bardzo wysokie już w tej końcówce, uh -huh, tak. a potem nagle wszystkie wątki zostaną zakończone w identyczny praktyczny sposób i, i film się kończy. Też odczuwają tutaj duży niedosyt, bo znaczy, to nie jest tak, że jestem jakoś, że film jest teraz źle oceniam, bo to zakończenie nie było w porządku, ale no moim zdaniem jednak traci na nim sporo i jeszcze taka ciekawostka, tytuł pojawia się właśnie dopiero na koniec no tak, to jest akurat moda, która w ostatnim czasie bardzo często bardzo często to obserwuje w filmach, że tytuł pokazują nam dopiero na koniec, a to wszystko dlatego, akurat w przypadku found footage, żeby nas wprowadzić szybko w temat, żeby nas trochę zahipnotyzować, przyciągnąć uwagę i żeby nie uświadamiać człowiekowi od razu, że to co widzi to jest no tylko film, tak ale moim zdaniem tutaj to właśnie fajnie zagrało. I, i, I też przez ten tytuł trochę na chwilę zapomniałem o tym finale, który mi się nie do końca podobał. I sam tytuł właśnie, Październikowe domy, nawet w polskiej wersji językowej, no jest, brzmi nieźle. Jest niezły, taki dosyć poetycki. No. Ja powiem tak, uzasadnię tę trójkę, jak dla mnie to było trochę za mało klaustrofobicznie, bo tych ludzi było za dużo. Ja to jednak dalej odbieram jako slasher, to znaczy mówię o ilości głównych bohaterów. Jakby ich była, ja wiem, trójka, dwójka, jakoś bardziej bym odczuwał to napięcie, a jak mi mordują na ekranie już czwartą osobę, Piąta gdzieś tam jest indziej, mm. nie wiem, szósta się wyczołguje, ale ktoś w ostatniej chwili nie daje jej w łeb. No ja już, ja już mam tego dosyć po prostu. Nie. już to napięcie zaczyna mi spadać. Już tego nie czuję, tak? Nie, nie, nie odczuwam filmu tak głęboko. Co jeszcze? No nie, kamer jednak do mnie nie, nie, nie przemawia. Ja bym wolał jednak, żeby ich było trochę mniej, no bo dla mnie im więcej kamer jest, tym mniejszy jest realizm tego fan footage właściwie, no. Chociaż <głos> w piramidzie była chyba jedna kamera <głos> i widok z satelity, ale no, to, to wszystko zależy od tego jakby się to wykorzystało. I robot no, no. jeszcze. I robot był, no. Jakby się to wykorzystało, no. Nie jest to najgorszy film z tego maratonu. I nie jest to najgorszy film, jaki w ogóle sobie można obejrzeć przy okazji Halloween, czy przy okazji w ogóle jakiegokolwiek innego eventu. Ale no, tak jak mówię, mnie trochę zawodzi to już. To ja już bym obejrzał coś innego niż, niż fantfutyczno Już mhm. za dużo tego było. Dobrze, czyli ogólnie ty raczej odradzasz, ja raczej polecam? Raczej znaczy ja powiem tak, nie odradzam, ale też nie polecam. To jest taki film, z którym można się zapoznać, ale nie trzeba. No. <głos> Skoro tak mówisz? <głos> Rozumiem. W takim razie myślę, że tym akcentem możemy zakończyć część bezpojlerową i chciałeś do czegoś wrócić. Ja też mam jeszcze jeden wątek uh -huh. do omówienia, dlatego żegnamy się ze wszystkimi, którzy jednak chcieliby ten film obejrzeć i poznać go samodzielnie. A całą resztę słuchaczy zapraszam na myśl krótką, tym razem wyjątkowo krótką strefę spoilerową. UWAGA! SPOILER! Wracając w takim razie do wątków z tą ilością kamer i z tym dlaczego nie podoba mi się, że było tyle tych kamer i dlaczego uważam, że było to nieuzasadnione. Cały kamper obwieszony jest kamerami. Mamy noc. Do kampera ktoś się zakrada, właściwie nie wiemy czy, czy to jest ktoś z zewnątrz, czy ktoś z ludzi i filmuje wszystkich po kolei, tak zbliża się do nich. To jest e, kręcone wszystko kamerą głównego bohatera, która umożliwia kręcenie w nocy. No i tak, później rano główni bohaterowie się budzą, jeden z nich odkrywa nagranie na kamerze, inny to znajduje gdzieś tam na forum. I dochodzi do kłótni, bo nie wiadomo kto to był, po co to filmował, dlaczego to filmował, oni się zaczynają nawzajem podejrzewać. I robią to wszystko tak jakby zapomnieli, że ten kamper jest cały obwieszony kamerami i że wystarczyłoby jak, sprawdzić nagrania z tych kamer, to jest raz. I druga jest taka scena jeszcze, która mi się przypomina teraz, jak jedna, tam jest chyba jedna główna bohaterka, tak, w tej grupie. Jak, bo, jak główna bohaterka wchodzi i ktoś ją obserwuje za krzaków, jak ona wchodzi do kampera. I ja tego nie odebrałem w ogóle, jakby to był widok z kamery, tylko jakby to było takie, wiecie, widok z perspektywy zwierzęcia, tak? Że zwierzę gdzieś tam się czai za krzakiem, a później nagle jest urwanie i, i wracamy znowu do tego nagrania wewnątrz kampera. Dodatkowo, no, te, te ujęcia drogi p, też trochę mi zaburzają ten, ten, tą wizję, wizję dokumentu, no bo... Ale właśnie zobacz, bo takie rzeczy są potrzebne na przebitki. Właśnie jakieś takie... Jak oni robili na przykład ujęcia z dachu, to też niby jest bez sensu, no tak, tak, w jednym tak. miejscu. Ale to się potem może przejść jako przebitki jakiegoś komentarza czy coś. Oni mówią na przykład o tej drodze, jakieś wstępy, robią wtedy takie ujęcie z boku. Zresztą w samym filmie to fajnie się oglądało, te ujęcia, nie? I myślę, że na tej zasadzie też oni to kręcili, żeby potem to wykorzystać, tak jak zostało wykorzystane w filmie. No niby, niby tak. Natomiast, no tak jak mówię, mnie to jednak tam coś, coś, coś zaburza i za dużo dla mnie było tych kamer. Mnie by w zupełności wystarczyło, gdyby inteligentnie ktoś wymyślił, jak tym głównym bohaterem pokierować tak, żeby on filmował wszystko. A przynajmniej to by była jedna, to by było źle. Bo to albo by... ewentualnie gdybyśmy mieli taką kontrę. Oni i ci źli. Tak? Widok z ich perspektywy i z perspektywy tych złych. Tylko wtedy, gdyby to było od początku, to byśmy za wcześnie wiedzieli, moim zdaniem. No może, może Dlatego, Ja będę bronił, ale rozumiem twoje podejście. I skrytykowaliśmy ten finał, więc może do niego przejdziemy. Przy czym właśnie warto zaznaczyć dla osób, które nas słuchają, a nie widziały filmu, czy też widziały go dawno, nie pamiętają. Okazuje się, że ten mityczny, najbardziej nawiedzony dom w Stanach Zjednoczonych naprawdę istnieje. I nasi bohaterowie trafiają na jego organizatorów. I ci organizatorzy niejako zmuszają ich potem. Znaczy oni sami. no po prostu ich zmuszają brutalnie. No. Tak, do udziału właśnie w zabawie, tak? W, tym, w tej ichniejszej ciemni, że się tak wyrażę. Później obserwujemy, właśnie, co się z nimi dzieje, i ostatecznie nasi bohaterowie stoją pogrzebani żywcem. Tak, rozdzieleni i pogrzebani żywcem. I. i co właściwie? Bo tak. Można to interpretować przynajmniej na dwa sposoby. Albo oni zostają pogrzebani żywcem i zabawa się kończy, ale mogą się jakoś wydostać i się wydostają. Dlatego nam nie pokazują tej końcówki, żebyśmy myśleli, że no faktycznie to jest, to jest ten legendarny dom strachów nastraszyli ich jak cholera. Przegięli pewne granice, ale jednak nie zabili ich definitywnie. Tak? Jednak, jednak daje nam to jeszcze szansę na to, żeby wierzyć, że to była zabawa. Tak, tak jak mówiłem, to nie są rzeźnicy. Tak? No. Tutaj mówimy o przemocy, no bo jednak kurczę, siłą ich zmuszają, żeby weszli do trójwymi i zakopują ich. Tak? I, no. I ja to rozumiem trochę inaczej. Ja Zaznaczę, że oni ich zabili. Uh -huh. W sensie, że zakopali ich naprawdę, uh -huh. ale że zrobili to w związku z tym, że właśnie nasi bohaterowie tak niby niczego się nie boją, tak? W sensie jeżdżą uh -huh. po tych domach, chcą więcej, więcej, przekraczać kolejne granice, więcej adrenaliny, więcej strachu. I no co jest właśnie najbardziej przerażające? Tak. No, w gruncie rzeczy, jakby mi ktoś po powiedział, nie wiem, spotkanie z Klaunem, z siekierą, a bycie zakopanym żywcem, no to rzeczywiście to jest taki pograniczny. I ja to odebrałem jako właśnie... Ale no tak. To jakie jest uzasadnienie tego? Że... Chcieli się bać. I było powiedziane, że ideą istnienia tego domu strachu jest to, że każdy przeżyje taki właśnie absolutny strach, jakiego nigdy wcześniej nie przeżył. I że organizatorzy tak rozegrają, Twoją wizytę w mm -hmm. tym ich domu strachów, abyś no, absolutnie totalnie się przeraził. I No to im się udało, tak? Bo wszyscy po prostu na koniec... No tak, ale ja, ja wcale nie mówię, że tak nie mogło być, tylko po prostu ta, ta końcówka no, daje jednak szansę na to, że oni przeżyli, tak? A to jest moim zdaniem znowu Taki bo, powiedzmy mych marketingowy, bo żeby ludzie chcieli dalej szukać tego domu, żeby ta legenda rosła, to właśnie to jest idealne rozwiązanie w koncie rzeczy, bo legenda przerażającego domu strachu żyje, tak? Przerazili się masakrycznie, ale nie pokazaliśmy samego zabójstwa. Tak, Nawet tak, jakby właśnie policja, bo dowiadujemy się, że te taśmy trafiły w ręce policji, tak? policja nic im nie może zrobić. No nie może. Jeżeli nie ma ciał, no, nie, nie widać, że umarli. Mm. Bo ja to sobie wyobrażam tak Ja sobie wyobrażam taką nie, Niedopowiedzianą końcówkę Ech, Wszyscy są zakopani Żywcem Mają coraz mniej tlenu, tracą przytomność Wtedy są wykopywani I porzucani I w ten sposób według mnie ta legenda mogłaby się Roznosić No bo wyobraźmy sobie, że Budzisz się po czymś takim Nie dość, że <laughs> chce ci się żyć To jeszcze no Przerazili cię na maksa, więc Natychmiast jakieś forum, inne rzeczy, jeżeli, jeżeli to cię fascynuje, to natychmiast dzielisz się z tymi innymi i oni mają na przyszły rok znowu kolejnych, kolejnych zainteresowanych. Tylko, że jak oni wchodzili do tych normalnych domów strachów, no to wiadomo, musieli komuś zapłacić. A co by tu było tą, tą zapłatą? To znaczy, ten legendarny dom strachów straszy dla samego straszenia? Po co by ta legenda w takim razie miała się roznosić dalej? No i tu to, to znowu prowadzi do, do, do takiego wniosku, że oni jednak tam zdechli w tych... No właśnie Zadować, moim zdaniem czy, czy, czy te zdoby. osoby za to odpowiedzialne są szaleńcy, którzy właśnie no. po prostu w ten sposób raz do roku organizują taki rytuał, ściągają właśnie takich zapaleńców jak my i... Jak ty. Ja mogę stać z boku i filmować. I się. I właśnie... Skoro już to powiedziałeś, to zastanawia mnie, na ile byłbyś w stanie pozwolić organizatorom domu strachu działać, tak zaingarować, nie wiem, w twoją proksemikę, w twoje otoczenie, aby dać się przestraszyć. Bo gdy wyszliśmy z ciemni i byłem tak zafascynowany tą sceną podpalenia się, to ja rzuciłem tam wtedy taki tekst, że tak, ale to było super, tak, ten koleś się podpalił w ogóle, potem mnie tam wsiągał, słuchajcie, ale by było mega, jakby tak nas ktoś podpalił, wyobraźcie sobie polewają nas tym. Mina Betwulfa jest w tym momencie bezcenna. Szkoda, że jej nie widzicie. Polewają nas tym tą dziwną cieczą i podpalają, a człowiek nie wie co się dzieje. Tak nie, nie wie, no, że to jest sztuczne oczy. Nie po prostu. Nie, ja, ja powiem tak, znaczy. Ja się boję wariatów, to raz Także dla mnie już samo, samo to, że się zdecydowałem na pójście do ciemni To było nie lada osiągnięcie I nie podejrzewałem się o to, że ja w ogóle tam wytrzymam Bo ja jak tylko usłyszałem, że tam wystarczy krzyknąć trzy razy nie To już ochotę miałem krzyknąć od razu jak to usłyszałem I mówię, dać sobie, dać sobie z tym wszystkim spokój Ale weszliśmy tam i faktycznie Wtedy ta granica między. Znaczy, tak, powie, po, powiedzmy sobie szczerze, no, to jest łódź. Mamy. Ja się jeszcze czułem bezpiecznie, dlatego że byliśmy w dużym mieście, ale jeżeli to by było na odludziu, to ja bym chyba nie wytrzymał tego psychicznie i nerwowo. Ja bym nie, nie dał rady. Za dużo realizmu mi nie potrzeba. No. To było trochę, le trochę, to było o wiele lepsze niż taki zwykły. Wesoło miasteczkowy dom, dom strachów i okej, okay, ale na tym moglibyśmy zakończyć. Już jak ktoś mnie zaczyna nie wiem, łapać, szarpać, nie pozwala mi przejść, to, to, to już jest wystarczająco. Ja już bym nie chciał mocniej i bardziej. Mnie to wystarcza. I właśnie, ale powiedziałeś w podcaście o ciemni, że chciałbyś drugi raz tam pójść, gdy trochę się zmieni westrój i tak dalej, ta, nie? Ta. I ja też, ale z drugiej strony tak się zastanawiam, czy gdyby ktoś nam powiedział, że będą mogli nas złapać szarpnąć czy coś przed ciemnią, to czy wtedy chciałbyś też tam pójść? Czy może jednak to by dla ciebie by była taka granica, że jednak chwila, ale jak tam mają się ze mną szarpać, to może jednak nie. Znaczy. Ja powiem tak, dla mnie to historia nasza pójścia do Cielni to była taka w ogóle, że ja tam dzwoniłem, nie mogłem się dodzwonić, bo ten numer cały czas nie odpowiadał i później oddzwonili do mnie. I pomyślałem sobie, Boże, jak w horrorze, to, genialne. Już, to, już, było, to już było genialne. tak? Po prostu tam numer, na który próbujesz się dodzwonić, nie istnieje albo nie odpowiada a oni tu nagle odzwaniają i myślę sobie, wow. Później jak żeśmy tam poszli, spotkaliśmy tego portiera, który był sympatyczny, ale cała ta jego sympatyczność w tym otoczeniu była strasznie creepy, tak? Pomimo wszystko, że on nas tak uspokajał, a to tu możecie rzeczy osobiste zostawić, ja sobie pomyślałem, kurde, znowu horror, zostawię rzeczy osobiste, tak? I później w razie czego, nie wiem, potrzeba kontaktu, nie wiem, nóż, widelec, inne rzeczy nic nie będę miał przy sobie telefon, tak. portfel. Te telefon portfel czymś się obronić no, no, no nie da rady, Tak, oni będą mieli wszystkie moje rzeczy osobiste, później się ich pozbędą. wchodzimy na miejsce jest to znaczy wchodzimy do środka jest ciemno jak cholera właściwie nie wiadomo co nas może spotkać i dobra ja powiem tak, cieszę się, że mnie... albo byłem z przodu, albo w środku. I tu nie podpowiadam. <laughs> Ale hey. w tym początku byłeś na tyle. Gdzie... I to też jest ważne, bo tam przez ten pierwszy fragment przestrzeni nikogo nie ma, a dopiero już kawałek przejdziecie, także nie możecie się po prostu cofnąć i wyjść. Bo żeby uciec, no nie będziecie niczego widzieli, tak? To dopiero wtedy pojawiają się ludzie, więc tak naprawdę zakładając, bo ja sobie pomyślałem, to by był świetny scenariusz też na opowiadanie, czy hmm. właśnie powiedzmy może jakąś etiudę filmową, hmm. gdyby ktoś chciał nam tam zrobić krzywdę, to bez problemu by mógł na tam za tak. w tym miejscu. A przez to też, że ta ciemnia jakoś tam, powiedzmy, że takie miejsce funkcjonuje w miarę normalnie przez większość czasu, to nawet sąsiedzi czy coś słysząc krzyki, no to by nie reagowali, bo myślisz, że to są efekty specjalne. I właśnie przez to, że to oni odzwaniają, przez to, że to jest też taki, w takiej trochę dziurze jednak jakby nie patrzeć, mhm. no to to wszystko rzeczywiście można by się zastanowić, czy to jest bezpieczne takie, gdy pierwszy raz tam idziesz, nie? No nie A nie jednak jest. właściwie nie jest. Ja bo tak jak mówię, tylko dlatego się na to zdecydowałem, bo to jednak... Jest w dużym mieście, to jest na Piotrkowskiej, jednak cały czas sobie powtarzałem w głowie, że to jest atrakcja jakaś taka rozrywkowa, turystyczna. Oni tam no nie mogą nam zrobić krzywdy, ale gdyby zaszły inne okoliczności, gdybyśmy byli na większym odludziu gdzieś, no, no nie wiem, to by się znajdowało koło jakiegoś lasu czy na obrzeżach miasta. Ja już bym chyba nie zaryzykował, ja bym się wycofał momencie gdybym zobaczył że to miejsce jest naprawdę jakieś takie podejrzane to że się, to, że się nie wycofałem to po prostu ja, nie, no nie wycofałem się bo zobaczyłem front kamienicy mówię, jest w miarę spokojnie no nie może to być jakiś jakiś to, to nie może być banda świrów tak yourself and what are we doing? You want my name? My name is Zach. You've known me for 20 years, Mikey. I've rented an RV. I want to find the most extreme haunted house in the world. What is an extreme haunt? I don't understand how far, like, how far they you really can go on without hurting somebody. What's your name, buddy? Hi, <laughs> <I'm> Mikey. How <laughs> you? What's the camera for? Are you doing, doing crime stoppers or cops or something? We're doing to catch a predator. To catch a predator? To, to nie może być banda świrów, tak. Mhm. Ale była. A I właśnie ja przez cały seans październikowych domów zastanawiałem się po pierwsze nad tym, co by było, gdybyśmy trafili na może nie aż takich, ale jednak porąbanych ludzi. Ja mówiłem przyciemni, że wydaje mi się, że gdyby komuś przeszkadzało, to jednak przekraczanie pewnej granicy ten kontakt fizyczny. To, że oni by po prostu odpuścili, tak? my nie dawaliśmy jasnego sygnału, że to nam jakoś przeszkadza. Tak, no, zbaliśmy się, ja tam krzyczałem, ale to był e element tego spektaklu to. całego, tak? Bo my też byliśmy aktorami. To. Bo my też byliśmy aktorami, tak? Oni odgrywali tych złych, my odgrywaliśmy tych dobrych, którzy chcą to. przeżyć. To jednak jest jakiś taki teatrzyk. Mhm. I tak się też zastanawiałem potem, gdzie leży taka granica. Gdzie leży ta nieprzekraczalna granica? No bo oczywiście wiadomo, tak no, nie zabijamy się, <grystanie> nie kaleczymy się jakoś, nie wiem, nie podpalamy się, pomimo mojego wcześniejszego życzenia. Nie robimy sobie żadnych trwałych uszkodzeń ciała, ale właśnie... Boże, to brzmi jak wariactwo teraz, <grystanie> nie, nie. Ale nawet ta właśnie kobieta o na nowej twarzy. Zobaczyć coś takiego na żywo... No nie, nie, to raczej już by było... To byłby pierwszy sygnał do tego, żeby stamtąd spierniczać, jak, gdzie pieprz rośnie, bo po prostu, no mówię, no. To jest trochę tak jak z filmami. Dobry horror polega na tym, że bierzemy kawałek zwyczajnej rzeczywistości i obracamy ją przeciwko uczestnikowi, tak, oglądającemu. I tak, tak samo było tak. Ja na przykład wczoraj wyszedłem z psem na spacer. Niby ciemności się nie boję, niby jestem w środku miasta, niby jest wszystko normalnie. To było wieczorem. Wychodzę i widzę kobietę o włosach siwych i długich od głowy aż do czubków butów, do, do, do, do podeszw butów. I ona sobie tak stoi i patrzy na mnie. No myślę sobie, nic takiego, nie? Pies oczywiście tam chce ją obwąchać. I na co ona odpowiada tak? Hmm. Zniszczony? i nie zniszczony. Niby taki zniszczony, a nie zniszczony. Po czym pies podchodzi do latarni, do, do, do, do zapalonego światła i gdzieś tam psika, a ona podchodzi do tej latarni, ją pociera i mówi, ciekawe czy mi przyniesie szczęście. I odchodzi. To jest, to jest ten moment właśnie, w którym została przekroczona granica, bo to co się wydarzyło już dla mnie było tak surrealistyczne, że stwierdziłem dobra, nie będzie spaceru, tak? dalej nie idę. A już na pewno nie pójdę gdzieś tam, gdzie poszła ta kobieta. Już gdyby mnie coś takiego spotkało w ciemni, to mówię, wycofałbym się natychmiast, zacząłbym płakać jak dziewczynka i w ogóle. To też właśnie, o tym też pomyślałem. Co by było, gdyby zamiast takiego jednak nachalnego straszania, ta. czyli krzyków, przewracania szafek, gdyby tam na przykład właśnie było dziecko płaczące, czy w sensie dziecko, no, powiedzmy nastolatka, która młodo wygląda gdzieś w kącie, bo no wiecie, to jest jednak skiza wtedy, tak, czy, czy to jest element aktorstwa, czy nie, czy ta postać podskoczy do nas, czy coś, czy jak gdybym na przykład za nami chodziła przez całą ciemnię, uh -huh. taka właśnie no powiedzmy, nie wiem, 16-letnia, ale młodo wyglądająca dziewczynka, która płacze, to to ja bym chyba normalnie stamtąd nie wyszedł. Znaczy, ja powiem tak, gdyby w to, był, to były zaangażowane dzieci, to ja nie wiem, czy ja bym w ogóle poszedł dalej. Bo to jest... No aż <grystujesz> do domu z tą to, taka geomatka. Nie, no, bo to, bo to już jest przekroczenie granicy, znaczy... Jakby to powiedzieć, to, że nam się akurat nic w ciemni nie stało, to nie znaczy, że komuś się kiedyś coś nie stało, bo przecież historia była taka, że też jak sprawdzałem tą całą ciemnię, to przeczytałem na stronie, że oni postanowili z elementu wystroju usunąć siekierę, bo została wykorzystana przez, jed, jedne zasadą, z, coś przez, przez jednego z gości i proszą przy wejściu, żeby nie używać tych rekwizytów, które tam gdzieś leżą rozłożone po kontach, a ja się osobiście nie dziwię, że ktoś się przeraził i skorzystał z siekiery, bo no, ludzie tak naprawdę nie wiedzą, czego mogą się spodziewać, Zwłaszcza jeżeli na przykład przyjeżdżają z jakiegoś innego miasta. Ale ogólnie ludzie to jest bardziej w przypadku, tak? tak którzy przypadku, nie idą, bo dobrze. o ciemnia chodzi, oh, tak, tak jak tak. my, będzie fajnie, tylko tak. Ja sobie na przykład nie wyobrażam, jaka musi być reakcja osoby, która tam została zaprowadzona w ramach niespodzianki na przykład. <laughs> to musi być okropne, okropne doznanie no wprowadza Daj, dajmy na to nie wiem jakaś Kasia albo Krysia zawiązują jej oczy przyjaciele i zaprowadzają ją do ciemni i w ciemni jej odwiązują oczy i mówią niespodzianka <śmiech> <śmiech> ja na miejscu Krysi bym chyba zawardował znajomych no. póki ciemno tak póki ciemno no ja to myślę że właśnie tą dyskusją na temat granic straszenia w rzeczywistości możemy zakończyć. Mhm. Dziękuję Ci serdecznie za to, że byłeś tu dzisiaj ze mną. No ja również dziękuję i pozdrawiam. A Wam kochani życzę klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejnym nawiedzonym podcaście No to jest śmiało. Jest sobota. Jest sobota cienko, tak? No. Niespodzianka. Ja. Że powinniśmy mieć skarb. Ja, ja, ja, ja. tak? Jest sobota. 12 grudnia 2015 roku. Już ruchu mi zabójczało. <laughs> Ale tego chyba nie będzie słychać, to jest przytadek. Jest sobota. <laughs> U nas zawsze był pechsy, to 10 minut. <laughs> z taktu. <laughs> um. Jest sobota. Jest. Viwat maj, 3 <laughs> maj. <głos> Przy mikrofonie Amadeuszczo <głos> Muszę pomyśleć o Ligotni, będzie mi smutno <głos> Ja o, Książka, się cię Grzawka się przyczyniła z... Dziękujemy sponsorowi za Pomoc w nagraniu podcastu Oraz <głos> jego gość Bedwulf Witam się do... Spokojnie Red Bull. Znowu mi było czy... Ludzie, którzy przychodzą na tematyczny maraton tematyczny maraton Nie no, dobra ja ale jeszcze raz Okazuje się że ten mityczny dom, najbardziej przerażający, nawiedzony dom strachów Najbardziej... Zjedno... <grywanie> strachów zjednoczonych. To jakie jest uzasadnienie tego? Że... Chcieli się bać i było powiedziane, że w tym domu w błękitnej Ostrydze, tak? Nie ten... nie. W <grywanie> błękitnej, Ostrydze... <grywanie> błękitnej Ostrydze to nie ten film. I nie ten strach. Jak to się nazywa? Błękitny Księżyc to chyba był Blue Moon, nie? Nie Księżyc. Nie Księżyc? Nie, to nie był Blue Moon? Nie. Blue Pumpkin? Niebieska dynia? Nie. No to co to było? Nieważne. Ja myślałem, że to był Blue Moon. No trudno, że coś innego. <laughs> co ja mówię? Skupiłem. To ja sobie przeżyję jabłko. <laughs> Żagłok. TV. <laughs> Kolejkitny <jak> jastryt. <laughs> Co, Co mówiłeś chwilę wcześniej? Co ja mówiłem to? A Jakie to ma znaczenie, bo to ty mówiłeś? <laughs> <laughs>